Program drugi Polskiego Radia, minęło południe. Źródła. Aleksandra Tykarska przy mikrofonie za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Zaczynamy źródła, w których dziś mamy dla Państwa ważne ogłoszenie. Radical Polish Ensemble i prostaki na początek tej audycji, dlatego że utwór ten pochodzi z płyty Nierozpoznana Wieś. A ta płyta, jak Państwo dobrze wiedzą, to płyta, która zdobyła nagrodę w konkursie na folkowy fonogram roku 2024. Tym utworem dzisiaj zaczęliśmy, dlatego że w audycji dzisiaj ogłaszamy wyniki. Konkursu za rok 2025. Mam dzisiaj przyjemność powiedzieć Państwu, które płyty znalazły się na podium w tym konkursie organizowanym od 1998 roku. Najpierw w ramach Festiwalu Mikołajki Folkowe w Lublinie. Potem jako konkurs towarzyszący Festiwalowi Folkowemu Polskiego Radia Nowa Tradycja Konkurs, myślę, że możemy się też poszczycić, jest jedną, jednym z konkursów, który na skalę europejską ma najstarszą tradycję tego typu, ze względu na to, że znany świetnie na przykład konkurs BBC, Folk Album of the Year, to konkurs, który powstał dopiero w 2001 roku, także Polska wyprzedza tutaj hmm, scenę brytyjską, na której przecież, jeżeli chodzi o muzykę folkową, również się przez całe lata wzorowaliśmy. Konkurs dla wielbicieli i twórców muzyki folkowej sięgający typujący albumy, które w sposób i artystów, którzy w sposób twórczy, kreatywny, oryginalny podchodzą do muzyki korzeni, muzyki tradycyjnej, wykorzystują ją i tworzą nową jakość na naszej scenie. I dzisiaj mam właśnie przyjemność ogłosić Państwu wyniki tego konkursu. Zrobimy to trochę mm, powoli. Stopniując emocje, na początek przeczytam dość długą listę naszych jurorów, którzy co roku biorą udział w obradach. Bardzo zaangażowani są także w ocenianie tej sceny i zespołów, które w folkowym fonogramie roku się znajdują, ze względu na to, że potem ich muzyka grają na swoich antenach, na swoich festiwalach i dużo o nich mówią. W kolejności alfabetycznej w tym jury zasiadają Kuba Borysiak, świetnie państwu znany dziennikarz RCKL-u, Simon Broughton, były szef magazynu Songlines, postać, która dla polskiej muzyki folkowej myślę ma nieprzeceniony wpływ. Tomasz Janas, dziennikarz muzyczny, Jakub Knera, dziennikarz muzyczny, autor bloga Nowy Idzie Od Morza, Łukasz Komła, działający m.in. dla Muzyka.pl, dziennikarka BBC3, Loba Kotari. Darek Mazone, prowadzący KXP Seattle, Urszala Nowak, dziennikarka programu drugiego Polskiego Radia, Hanna Szczęśniak, dziennikarka Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Magdalena Teichma, też Państwu świetnie znana, Milan Tesarz, zasiadający w jury World Music Charts Europe, dziennikarz Radia Proglas, Manos Canakakis, zasiadający również w. W gronie World Music Charts Europe i prowadzący radio Stok Kokino Michał Wieczorek autor bloga Na obrzeżach dziennikarz muzyczny również recenzent muzyczny radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz moja skromna osoba dzisiaj mogę państwu na początek zradzić, że na podium znalazły się cztery płyty obrady Budziły emocje wśród jurorów, ale emocje bardzo pozytywne, związane z zaskoczeniami, ale także nie z takimi dużymi zaskoczeniami, bo na trzecim miejscu, ex uplasowało się zespół i w sumie można powiedzieć dwa zespoły z jednym solistą, który na naszym podium też bardzo często staje. Jest to Rafael Rogiński, który w minionym roku razem z grupą Różiczniak Tajni wydali album. Bura, po który zaraz sięgniemy. Jest to album, który na Jurorach zrobił ogromne wrażenie. Przede wszystkim taką charakterystyczną dla Rafaela, w delikatnością gry na gitarze, ale także tym, w jaki sposób potrafił połączyć śpiew i serbską muzykę ludową. Rafael Rogiński i Różyczniak Tajni. Album Bura.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 Thank mm -hmm. you. To Wilka z Sefio z albumu Bura, nagranego przez gitarzysta Rafaela Rogińskiego i trio Różyczniak Tajni. W skład tego tria wchodzą wspaniałe serbskie śpiewaczki Svetlana Spajcz, Marina Dzukliw i Tijana Stankowicz. Ta płyta Egzekwo na trzecim miejscu w podsumowaniu naszego konkursu na folkowy fonogram roku. Egzekwo z płytą. Hmm, Artystów, którzy już także na podium stali ze swoim debiutem dwa lata temu. Mowa o zespole Haida Banda, który dzisiaj w odsłonie, w selekcji za rok 2025 za album Nieprawdziwa Ja uplasował się również na trzecim miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery! cymbalistów, zespół Hajda Banda z płyty Nieprawdziwa, ja... Która zajęła ex aquo, trzecie miejsce w naszym konkursie na folkowy fonogram roku 2025. Oczywiście zapraszam też Państwa do komentowania tych wyników i y, śledzenia ich w miarę przebiegu naszej audycji. Proszę pisać y, Państwa opinie, głosy dotyczące tego werdyktu: aleksandra.tykarsk.małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze, a obiecuję też, że licznymi komentarzami naszych. Y, Jurorów, właśnie też licznego grona, tak jak wcześniej Państwu wyczytywałam je, też licznymi komentarzami będziemy się w najbliższych dniach dzielić na, w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz na stronach Polskiego Radia, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, czy dwójki. Zachęcam do czytania tych opinii. Tam nasi jurorzy mówią dokładnie za co między innymi właśnie album Nieprawdziwa Ja, Heidi Bandy zdobył takie uznanie. Przechodzimy teraz do miejsca drugiego w naszym konkursie. Na tym miejscu uplasował się... Debiut. Debiut kwartetu, który złożony jest jednak, można powiedzieć, przez weteranów sceny muzycznej, także sceny e, tradycyjnej i folkowej. Na drugim miejscu folkowego fonogramu roku album Oberkas Travel. <sum> Zalew Domaniowski i oberka z Travel z debiutanckiego albumu tego kwartetu, który, który tworzą Piotr Domagalski, Jan Emil Młynarski, Mateusz Niwiński i Piotr Zabrocki. Album z takim nieco retrofuturystycznym i, można powiedzieć, nieco brudnym także brzmieniem, za które odpowiada właśnie Piotr Zabrocki, który tłumaczył, że specjalnie właśnie zespół zdecydował się na nagranie tego albumu w technikach analogowych, przy czy pomocy bardzo, można powiedzieć, leciwych i analogowych sprzętów, dla których no, te sprzęty wszystkich... Mm, Osów, wszystkie osoby zainteresowane właśnie szczegółami dawnych technik nagrania, a także sprzętów bardzo to wszystko zainteresuje. Znajdą Państwo oczywiście o tym in, informacje w związku z albumem Oberka z Travel. To jest, przypominam, drugie miejsce w naszym konkursie na folkowy fonogram roku. A teraz... Uwaga, uwaga, z wielką przyjemnością mam, mogę za, anons, za, za poinformować państwa, że pierwsze miejsce w tym konkursie i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2025 Ym, przyjmuje artysta, który jak sam przyznaję się tego nie spodziewał, ale myślę, że państwo mogli. Braulinga strzelę, mojej kochaneczce serce rozwesele. Aida na da, da, Za radą, a kupię se konika, przyjadę z paradą. A kupię se konika na konika, dere, a ludzie się pytają skąd pieniądze bierę. A dana, daj, da dana, daj, da dana, naj da dana, na, da dana, da dana, da da na, Sam Kowalski, nieprzypadkowo sięgnęliśmy po nagranie, z koncertowe wykonanie tego utworu z festiwalu Nowa Tradycja w roku 2024, w którym to sam Kowalski podczas debiutu wokół tego materiału zdobył nagrodę za wykonanie, najlepsze wykonanie Mazurków i można powiedzieć był objawieniem tego festiwalu i tak samo jego płyta, też jest pewnym objawieniem, ponieważ przenosi nas zupełnie id, inny idiom podejścia do muzyki tradycyjnej i wykonywania jej. I teraz w audycji sięgamy po kilka słów na temat tego materiału, które sam Mateusz Kowalski, sam Kowalski mówił tuż po odebraniu nagrody za te najlepsze wykonanie mazurków, a jeszcze przed tym, zanim planował nagranie płyty. No, bo te melody mi po prostu cały czas chodzą po głowie, więc jak mam akordon, to gram na akordonie, jak skrzypce, to na skrzypcach No i tak wyszło, że miałem też taką gitarkę i tak sobie siedziałem i plumkałem i okazało się, że całkiem całkiem wdzięcznie brzmią te melodie na tym instrumencie. Sporo miałem dopingujących. Sam bym raczej tego nie zrobił, bo mi się dobrze w kuchni gra, ale paru osobom to pokazałem i tak namawiali mnie bardzo, że no nagraj, nagraj, będzie fajnie słuchać sobie, no bo no bo nie zawsze można siedzieć u siebie w kuchni, więc... Chociaż ja zapraszam, zapraszam i polecam się też do kuchni, aby ktoś chciał... Co? Koncert w kuchni? Bardzo proszę, nie ma problemu. To, co mi przyszło, do... bo, bo też rzeczywiście ten instrument powoduje różne rzeczy, na przykład nie gram na nim oberków, tych, które są w tych najbardziej tam dziwacznych skalach, tych, które uwielbiam na skrzypcach. Mhm. Ta tercja, taka pośro środkowa tercja i no i te kilka innych tam dźwięków w skali, to jest zupełny czat, to jest w ogóle, to jest jakiś inny kolor, ale no na gitarze tego się nie da zrobić, bo mamy progi nabite, więc więc wybierałem takie melodie, które brzmiały mi dobrze, no powiedzmy, jakby tak jak na klawiszach. Mhm. Więc tak to wybierałem, ale rzeczywiście jest też tak, że ja chyba mało jestem eksploratorem, raczej wracam często do, do rzeczy i oglądam te same filmy i słucham tych samych piosenek i te same oberki cały czas gram. Nie mam jakiegoś takiego niesamowicie szerokiego repertuaru. Gram też do tańca na przykład, to, to, to nie lubię zbyt często zmieniać tych melodii. Mi się, wydaje mi się, że one są takie świetne, że w ogóle można je grać w kółko. W kółko te te same i bardzo długo. Mi to, mi to wystarczy. Mnie to, mnie to karmi, mnie to cieszy, mnie to grzeje. Sam jestem zaskoczony, że to, tak, że to tak miło się gra na tym instrumencie i że czuję, że za plecami mam jakieś potem potężne sprawy. No, tak, no właśnie, że to nie o mnie chodzi. To jest, to jest moc w ogóle tego, tego starego. Czuję się bardziej jako jakieś narzędzie w tym wszystkim tak naprawdę, tylko po prostu wziąłem do rąk co innego, ale potężne to jest takie uczucie grać te rzeczy dla mnie, bo też ja, ja po prostu po prostu prawie każdą z tych melodii wiąże jakby z konkretnymi ludźmi i to, to nie są dla mnie nuty, tylko po prostu to są ludzie w ogóle i sytuacje i tak dalej, więc no to jest mocne. Czasem, tak, czasem aż jakoś tak ciarki mnie przechodzą, jak gdzieś tam gram, bo, no bo tak sobie myślę, że po prostu czasem sobie tak wyobrażam mm -hmm. jakby wiesz, za, mną, za mną stała cała ekipa jeszcze, nie? Niby jestem sam, ale najważniejsze dwa równorzędnie wymieniłbym Kędzierski i Gaca. Kędzierskiego nie poznałem, ale rzeczywiście to jest, no, to jest fenomen, znamy nagrania Andrzeja Binkowskiego no i to jest, to jest niesamowite i też właśnie rzeczywiście skąd, skąd taki pomysł, żeby to grać cicho i tak w ten, to, to właśnie słyszałem Kędzierskiego w takiej odsłonie na jednym z nagrań, tam siedzi na piecu i tak delikatnie gra i, mm. i to, to bardzo ciekawe, bo ileś mam przykładów na to, że te same melodie potrafią być takie super drapieżne i takie zupełnie romantyczne, więc po prostu zależy właśnie od tego, nazwijmy to medium, nie? Że, że zależy jak się to... Po prostu przez co się przepuści. Więc kędzierski to jest raz, a na no dwa to Janga oczywiście, bo, bo, bo to, to była niebywa, niebywały honor w ogóle, że na, trafiłem na to wszystko. To, mam takie wrażenie, jakby to taki jeden wielki przypadek, który po prostu się wydarzył i wydarzył się świetnie. I te pobyty u Jana w domu, i granie, i gadanie, i palenie papierosów i wszystko. No właśnie wszystko, że nie, nie, nie tylko sama muzyka No bo właśnie mm. z samych lekcji muzyki to, to jeszcze muzyki nie ma, nie? Jest, jest wszystko wokoło Sam Kowalski z debiutanckiego albumu Mateusza Kowalskiego zatytułowanego Sam Kowalski. To płyta, która zajęła pierwsze miejsce w naszym konkursie na folkowy fonogram roku 2025. Przypomnę, że na drugim miejscu uplasował się kwartet Oberka Stravel z również debiutanckim albumem Oberka Stravel. Na trzecim zaś miejscu Egzekwo, Rafael Rogiński, Różyczniak, Tajni, album Bura i Hajda Banda. Album Nieprawdziwa ja. Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy, gratulujemy, ale przede wszystkim dziękujemy za zgłoszenia i za to, że te albumy stworzyli, a my możemy się nimi cieszyć. Jeszcze komentując, tak na koniec. Sama Kowalskiego, którego przed chwilą słuchaliśmy, przypomnę tylko Państwu, że właśnie Mateusz Kowalski, który stoi za tym projektem, to multiinstrumentalista, śpiewak. Od wielu lat bada muzykę tradycyjną polskiej wsi, jest związany z takimi zespołami jak Tęgie Chłopy, Nicponie, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Kompania Adama Struga, Monodia Polska czy Radical Polish Ensemble, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję. A tutaj taka wspaniała niespodzianka w solowym wykonaniu, bardzo intymnym też wykonaniu repertuaru, który w twórczy sposób zaaranżował, można powiedzieć, na swoje potrzeby, czyli przełożył oberkowe rytmy na nietypowe instrumentarium i nadał w ten sposób też zupełnie nowe oblicze polskiej tradycji. za to też Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przyznał mu nagrodę za... Najlepsze wykonanie mazurków podczas konkursu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja 2024, a w minionym roku ukazała się właśnie ta płyta Sam Kowalski. Teraz w audycji chciałabym jeszcze tylko zaprosić Państwa do wysłuchania jednego z komentarzy naszych jurorów. Jest, jak powiedziałam, ich dużo. Tych komentarzy będzie, będą Państwo mogli czytać dużo, dużo więcej w najbliższych dniach na naszych mediach społecznościowych. Natomiast dzisiaj jeszcze tylko kilka słów od Simona Browtona, byłego naczelnego magazynu Songlines, jurora, który w wyjątkowy sposób związany jest zarówno z naszym konkursem, jak i w ogóle polską sceną folkową. Polską muzyką tradycyjną i folkową zajmuję się już od dobrych kilku lat i zawsze znajduję w niej coś ciekawego. Myślę, że jest to scena na tyle duża, że jest na niej miejsce dla różnorodności. Co roku jestem pod wrażeniem bogactwa nagrań. Biegną one od bardzo awangardowych po dość tradycyjne, z wieloma elementami pośrodku, takimi jak odwołania do jazzu czy muzyki klasycznej. W selekcji z roku 2025 nie widziałem zbyt wielu odniesień w kierunku jazzu tak jak to było często w latach poprzednich, powiedziałbym, że jest w niej dużo naprawdę dobrej, tradycyjnej muzyki folkowej. No i oczywiście Rafaelowi Rogińskiemu co roku praktycznie udaje się dostać do finału dzięki jego szalonym gitarowym projektom. Jest to muzyk niezwykle twórczy, to jedna rzecz, ale druga rzecz to jakość jego muzyki. W zeszłym roku bardzo poruszyła mnie kursowa A płyta jego year, grupy Hizbut Yam, Teraz z kolei jego współpraca z naprawdę świetnymi serbskimi artystkami, w tym ze Svetlano Spajic, to pieśniarka powszechnie szanowana za pracę nad serbską muzyką ludową. Połączenie jej głębokiego głosu i jego gitary to był świetny pomysł. Z innych płyt myślę, że Hajda Banda ma w sobie prawdziwą energię. Zespół tworzy czworo znakomitych muzyków, ale mnie szczególnie podoba się praca Dari Budskiej, która ma świetny głos, świetną technikę gry na skrzypcach i szczerze mówiąc energię Darija Butskaya who with a great voice and violin technique and and frankly energy and of course the idea behind the band comes from her but then i oczywiście pomysł powołania tego zespołu również wyszedł od niej. Do tego jest świetna gra na akordeonie, na cymbałach i jeszcze bębny obręczowe, na których gra Mateusz Dobrowolski. Warto zwrócić uwagę na to, że to ich drugi album, a drugi album dla zespołu, zwłaszcza po dobrym debiucie, to trudny etap. Uważam, że ta płyta to mocna kontynuacja ich debiutu, ale także procesu, który pilnie obserwuję od ostatnich kilku lat, czyli jeszcze większy wzrost zainteresowania muzyką wschodnich regionów przygranicznych Polski. Dla mnie to naprawdę ciekawy obszar do poszukiwań, być może dlatego, że przez długi czas, z tego co wiemy, nie był tak bardzo eksplorowany jak centralna Polska, wokół której skupiał się ruch odrodzenia muzyki tradycyjnej. To przesunięcie na wschód uważam za bardzo pozytywne i dla mnie Haida Banda jest wiodącym przykładem tego trendu. Cieszę się, że w tym roku po raz pierwszy przyjadą też do Wielkiej Brytanii, co dowodzi, że to jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich zespołów folkowych. Każda grupa na pewno chce być szerzej znana, a Haida Banda robi potrzebne rzeczy, by trafiać w gusta słuchaczy z innych krajów, z zewnątrz. Myślę, że żeby zespoły mogły się przebić na scenę międzynarodową powinny być mieszanką kilku elementów, a przede wszystkim powinny wzbudzać ciekawość. a to też jest najtrudniejsze zadanie, obudzić u ludzi zainteresowanie muzyką, której nie znają i pewnie myślą, że jej nie lubią. Ja temu właśnie zadaniu poświęciłem większość życia, próbując zainteresować ludzi muzyką, która ich jeszcze nie interesuje. Sam słucham znacznie więcej polskiej muzyki tradycyjnej niż rodzimej, brytyjskiej. Polska muzyka jest dla mnie egzotyczna, intrygująca. W wyborze płyt roku 2025 odkryłem tradycję, o której wcześniej prawie nic nie wiedziałem, a mianowicie Kaszuby, poprzez album Wundertuta, grupy Dresze. Nigdy szczególnie nie pociągała mnie muzyka kaszubska, myślałem, że to kultura raczej ginąca, a muzyka miała dla mnie wręcz elementy kiczu, ale ten album grupy Dresze, jest bardzo interesujący i zachęcił mnie do poznania kaszu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o Samie Kowalskim, czyli Mateuszu Kowalskim. Wiele zespołów, z którymi gra, naprawdę lubię, szczególnie Tęgie Chłopy. Ten album jest naprawdę bardzo ciekawy, bo po pierwsze Mateusz gra tu na niecodziennym instrumencie, małej gitarze klasycznej, czy gitalele. po drugie sam pomysł, nie tak oryginalny, grania melodii oberkowych na innym instrumencie niż skrzypce, realizuje on bardzo oryginalnie, mimo że wszystko gra solo, sam, to jest w tym bardzo dużo różnorodności. Oceniam to tylko po brzmieniu, bo niestety nie mówię po polsku, więc nie mogę docenić treści tych utworów. Ale to wystarczy, żebym mógł powiedzieć, że to jeden z najważniejszych elementów tej odsłony konkursu. Było dużo interesujące w bez to jeden z najważniejszych elementów tej odsłony Simon Broughton, jeden z jurorów w konkursu na folkowe fonogram roku 2025 na finał dzisiejszej audycji i werdyktu. Więcej komentarzy i informacji o finalistach i laureatach znajdą Państwo już niedługo na stronach Radiowego Centrum Kultury Ludowej i w mediach społecznościowych. Aleksandra Tykarska, dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Zapiski ze Współczesności Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Wracamy do wspomnień Krystyny Budnickiej, Heny Kuczer, jedynej ocalałej z getta warszawskiego z rodziny Kuczerów. W dzisiejszej gawędzie działaczka Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu opowie między innymi o utworzeniu getta w Warszawie, budowie bunkra, który miał uchronić jej rodzinę przed zagbadą, a także o nieoczekiwanym upamiętnieniu jej rodziny we współczesnej Warszawie. Powstaje geto. I teraz znowu mamy trochę szczęścia, bo nasz y, strona parzysta który był plac moralski, wchodzi w skład Geta i nie musimy się przeprowadzać. Ale zaczyna się ten exodus, ludzie się przeprowadzają. Ja na ten, moi bracia jakoś tam też musieli gdzieś się przeprowadzać, sprowadzili się w naszym bloku, były jakieś mieszkania. Wiem, że brat z żoną się sprowadził, ale brat drugi mieszkał gdzieś na twardej, także został. No i tam, no, zaczyna się no, sprawa i głodowe i te wszystkie takie historie bardzo, bardzo trudne. No jedzenia brakowało, czy miało pieniądze, to można było, ale trzeba było zarobić, a nie zawsze się zarobiło. Nie byliśmy zamożni, ale Jakoś, jakoś jako dziecko nie pamiętam, żebym była bardzo głodna, bo, bo coś to za, zawsze dla mnie, coś tam się znalazło. Poza tym bracia byli bardzo takcy przedsiębiorczy, to jak coś tam zrobili, tam jakieś prace jakieś. Ja pójdę jeszcze druga zaczęła się historia, bo było zarządzenie Niemców, żeby dawać do depozytu wartościowe rzeczy, że wojna się skończy, to dostaniecie z powrotem. Tylko teraz trzeba, jest wojna, to trzeba to wszystko, prawda, i zaczęło się, że moi bracia zaczęli robić skrytki, bo ludzie nie chcieli oddawać, więc chowali rzeczy jakieś tak, jak, jak jakieś biżuterię, powiedzmy nawet radia, te aparaty fotograficzne, chować jakieś skrytki i robili te skrytki i mieli różne pomysły na to, jakie to, nie wiem. No A w końcu zaczęło się tak, że zaczęły się wywózki. Ludzie z głodu, na razie było ogłoszenia, prawda, że zgłasz, zgłaszajcie się do pracy, dostaniecie chleb na drogę, dzieci będziecie może nakarmić i tak dalej, więc ludzie nie chcieli głodować, woleli iść do, do pracy. No i zgłaszali się na razie, ale udało się uciec ludziom, niektórzym z wagonu, czy, czy nawet już samej tej treblinki, Wrócili do geta i powiedzieli, to nie jest żaden obóz pracy, tylko to jest terblinka, to jest miejsce zagłady i wszyscy, oni byli już świadkami zagłady, niszczenia i, i gazowania ludzi, no i wtedy ludzie przestali się zgłaszać i zaczęła się sprawa robienia skrytyki i chować się za wszelką scenę, schować się przed łapankami. No i tak to no ja, w mojej rodzinie zaczęły się utraty. No właśnie brat z dziećmi, z żoną kiedyś wszedł ulicą i złapali ich no, do, do, do, do tak zwanej Budy. To się nazywała Buda, taki samochód z spandeką. No i tam i wywieźli to, później drugi brat z żoną też. Tak, zostało już tylko czterech braci. I, I tutaj zaczęły się robić, bo już jeżeli ludzie się przestali zgłaszać, zaczęły się robić, trzeba się było się ch chować ludzi. I też powstały pomysły na y, budowanie skrytek różnych, już nie dla przedmiotów, tylko dla ludzi. No i takie skrytki, pamiętam, były też u mnie w domu. To był taki jeden, to była skrytka. W ogóle mieliśmy taką zapadnię, mieszkaliśmy na parterze. To klepki, prawda, podłoty wyglądały tak jak normalnie, jakby nie było widać, wiesz, jeszcze może się się jakiś dywanik czy coś. Zapadał się ten pokrywa. Można było się znaleźć w piwnicy, prawda, i w piwnicy tam mieliśmy warsztat, był, było pudło z, z trocinami czy coś, coś. to było miejsce, gdzie było tam, miejsce, gdzie ukryć się można było. Później to wszystko było bardzo prymitywne i na chwilę. Poza tym właśnie pamiętam ten komin wentylacyjny w środku, prawda, szlachetki, można było siedzieć, zasłonięta dziura była etażerką. Bracia moi mieli, zwłaszcza mój brat Rafał taki, on mi się zdaje, ja nie bardzo wiem, że on skończył jakąś szkołę techniczną, bo on był bardzo dobrze, dobrze jakoś przysto, on umiał różne pomysły, na, na przykład wymyślił jakieś to, że kłódka wyglądała jakby była na zewnątrz, na drzwiach. Wyglądało, że ktoś wyszedł i zamknął, że nie ma nikogo w domu, bo było z zewnątrz zamknięte. Także oni, ale Niemcy tak wywalali drzwi, bo to się tam nie przejmowali tym, ale miał różne pomysły, no i, i w końcu niestety Geto zostaje zmniejszone i musimy się już. Wóz Muranowski jest już poza, poza getem i musimy się przeprowadzać. I to już 42 rok. I wtedy do, na ulicę Miłą, i tam znowu problem, żeby, żeby się mieć gdzie ukryć. I wtedy już moi bracia zaangażowali się w ruchu oporu. No cóż, co się stało z moim tatą? To jest bardzo ważna sprawa, bo bo później opowiadam, mówię o braciach, mówię o tym i, i tata przestaje być już w zasięgu prawie mojej pamięci i co się dzieje. A dzieje się tak, że właśnie tata szybkie kiedyś ulicą, po dwóch żołdaków do niego, obcięli mu połowę brody i kazali mu tańczyć. Mój tata odmówił, że nie będzie tańczył, że, że coś się zwariowali, czy co nie tego. To oni wzięli jakiś łobuzów z ulicy i, i zrobili takie pośmiewisko, że tata wrócił do domu i już nie wstał po prostu. To był taki szok dla niego. Po prostu y, zabili w nim poczucie pewności i godności ludzkiej. Godność jego. On był człowiekiem bardzo takim, no, szanowanym. Wszyscy z naprawdę do niego z jakimś, z, z wielkim jakimś z, z sentymentem, z, z, z uwagą. A tutaj nagle dwóch takich smarkaczy po prostu tak go zakpili i zrobili z niego kukłę. I on tego i on, już on się nie pozbierał do końca życia. Przestał być przywódcą rodziny. Ale na szczęście miałam tych dorosłych braci. Brat Rafał, ten, ten taki bardzo. Z dużym pomysłem na, na, na, na skrytki, na, na urządzenie zamknięć jakichś takich mag magicznych nieomalże. No i już związanie z, z ruchem oporu już przygotowani, już byli szkoleni, prawda, spotykali się, oczywiście nie wszyscy, moi trzech braci, bo Juchuda najmłodszy był jeszcze mimo wszystko, bo on chodził z nimi, był mm -hmm. tak się szwendał, ale był, on miał dopiero jakieś 12-13 rok chyba. No i teraz zaczyna się, my jesteśmy już nie, nie już na Placu Muranowskim, jesteśmy na Miłej, tam się zaczyna, jest już mowa, że będzie jakieś powstanie, trzeba być gotowym, wiem, że znalazła się broń, i oczywiście m, pewnych rzeczy ja nie wiedziałam, bo, bo, bo też byłam taka, w porównaniu z moim bratem to, to nie mam sobie nic żadnych zasług, ani, ani, ani byłam jakoś ponad, no dzieciak taki ciągle z mamą. to dalej jesteśmy tam i, i są akcje różne, na które wychodzą moi bracia. Zostaje wbudowany bunkier. No, to, to jest zejście do, do tego, do bunkra, to jest takie wnętrze bunkra. A to jest, to, jest, to jest zrobione już. Po, to, nie jest, to nie jest ten bunkier. To jest w, w, wnętrze jakiegoś bunkra, który znaleziono na terenie getta, mm -hmm. więc tych bunkrów było dużo. I ten bunkier już był tak zrobiony już nie dla dla naszej rodziny tylko, to był już bardzo taki, bardzo rozbudowany, tam kilka rodzin, trzeba było mieć trochę pieniędzy, bo bracia moi dawali prawda, pomysły i, i pracę, ale tam trzeba było zrobić jakieś prawda, inwestycje, żeby tam... To było, to było bardzo ciekawie, zrobiony połączony z kanałem ściekowym. Trzeba było wykopać przekop od tego bunkra, od tej piwnicy, aż do środka jezdni, gdzie było połączenie z tym, a kanał dawał połączenie ze Stroną Maryjską, to była droga ucieczki ewentualnej, no oczywiście, że wiele rodzin uciekało kanałami, Niemcy bardzo zorientowali się, że kanał jest drogą ucieczki, tam rzucali często bomby gazowe, coś. To nie schodzili do kanału, bo to chyba dla nich było nie, nie do przeżycia, ale po prostu wystarczyło, że rzucili go bomby gazowe. Ten bunkier był właśnie, była to cudowna rzecz, była, bo była, były dwie rzeczy, które gwarantowały życie, to była woda i prąd. Bo cały czas, pamiętam, że jakiś tam była mowa, że on się, brat tam się dostał do mufy. Ja nie wiedziałam, co to jest mufa. Była kuchenka elektryczna i woda była pitna. To dawało gwarancję, że będzie można żyć tam. Ale była to jakaś ewentualna pomoc. No i tak dotrwaliśmy do powstania w getcie. Zostaliśmy właściwie cała tylko moja rodzina, bo już tam ci, co mogli, to uciekli, bo już nie można było tam wyżyć. Zapasy były małe i trzeba było coś jeść. Brakowało jedzenia? Brakowało jedzenia, oczywiście, że nie. Tylko mieliśmy ten komfort kontaktu ze stroną aryjską, ale to bo moi bracia tam chodzili, tam byli, przychodzili jakieś łącznicy, coś nam podawali, ale samo powstanie jest gotopłowie całe. No i ten nasz bunker okazał się bardzo bezpieczny, ale ponieważ był obsypany ziemią dookoła, bo, bo to była taka ziemianka zrobiona, to wszystko było tak gorące, że nie można było wytrzymać. Było tam, a myśmy uciekali wtedy do kanału. I w kanale było chłodno, się kładło deski, na tą to woda płynęła, czy, czy, czy, przepływały też zwłoki ludzkie, no różnie tam bywało i tam się działo tak długo, Dopóki, ale jak bomby rzucali, to uciekaliśmy znowu do tego gorącego. To, takie to, jest, to jest nie do opisania, jak to było na, tak na zmianę. Jak się ochłodziło trochę, uciekaliśmy, bo tutaj bomby, tutaj gorąco. No ale to wszystko było tak i dotrwało, trwało, aż ściany trochę nie ostygły. No i trzeba było, a okazało się, że miejsce, gdzie były nasze zapasy, bo mieliśmy jakąś boryk owsa, był to, myśmy robili z tego tak zwaną zupę trójkę. I jakoś tam były te racje żywnościowe wydzielone. Część tego naszego, tego bunka się zawalił. Właśnie tam, gdzie były te zapasy. Śmierć głodowa nam go roziła, ale to był ten kontakt ze Stową Aryjską. Tam kiedyś przedłącznik przyniósł jakieś tam coś do jedzenia, coś coś tego. Będziemy was powoli zabierali. No ale to było takie kiedy, co, i jak, nie wiadomo. Tak sobie ja myślę nieraz, no mój Boże kochany, czym Moi rodzice sobie wyobrażali, że będą mieli skwer swój, moja mama i tato. To było dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Dlaczego? Bo ciągle mi brakowało. Chodziłam na cmentarz, a tam nie było żadnego miejsca, bo nikt z moich bliskich nie był pochowany. Jako człowiek nie miał swojego miejsca na cmentarzu. A tutaj nagle okazało się, że jest miejsce, gdzie można pomyśleć o, o swoich bliskich, o rodzicach moich, o braciach, mojej siostrze. Wielkie przeżycie, kiedy rabin Szudrych, prawda, naczelny rabin polski odprawił kadierz, odmówił modlitwy za zmarłych. To było dla mnie no, tak jakbym była ich, na ich pogrzebie. To było coś, takie zakończenie. Tutaj było miejsce, gdzie mogłam pomyśleć o nich. Niedaleko miejsca naszego życia, bo myśmy na Muranowie mieszkali przecież, więc to była to dzielnica. Oczywiście teraz to wszystko inaczej wygląda niż za czasów mojego dzieciństwa, ale to jest ta ziemia. To jest to miejsce, miejsce w Warszawie, gdzie mogę podumać o moich bliskich. Mogę wspominać moje dzieciństwo, moje, moją rodzinę, moją wspaniałą rodzinę, której nie ma no i, i tak. Nie wiem, komu zawdzięczam, że to w ogóle był pomysł taki, że zasłużyli sobie na to. Zwłaszcza moi bracia, którzy walczyli, którzy byli w sile wieku i mężczyźni z bronią w ręku walczyli o, o przetrwanie. Nie, nie przeżyli, ale nie mieli nawet grobu i nie wiem, gdzie są pochowane. nie mają miejsca pochówku, ale to jest ich miejsce, które zostało uwiecznione i, i za to wdzięczna jestem Panu Bogu i ludziom i wszystkim, którzy to wymyślili jest to dla mnie bardzo ważne. To były wspomnienia Krystyny Budnickiej, które przygotowała Joanna Bogusławska. Wrócimy do nich jutro o 12.45.